Odcinek dwudziesty piąty Nikt jak swój Siłę złego, z którą miał do czynienia generał Sikorski, trzeba jeszcze uzupełnić, bo trudno pominąć jego starych przyjaciół. Być może kiedyś, przed laty, zasługiwali na zaufanie, ale nie wszyscy zmieniają się z wiekiem na lepsze, często bywa inaczej. Jaskrawo mówi o tym choćby wybór szefa gabinetu. Oto dawniejszy, lojalny i uczciwy młody adjutant Sikorskiego zmienił się po dwudziestu latach w kreaturę najbardziej ciemną. Podobnie wyznaczony do trudnych zadań generał Izydor Modelski tylko zabagnił niezbędną przecież weryfikację oficerów. Zamiast kryteriów moralnych i fachowych stosując mechanicznie czystkę, nie tyle polityczną, ile rozrachunkową. Łatwo przemknęli przez naiwnie zorganizowaną sieć oficerowie oddziału drugiego z tak zwanego wschodu, likwidując wpływy tych swoich kolegów z wydziału N, którzy byli specjalistami od spraw niemieckich. Z Rumunii i Węgier bez trudu napływali do Francji oficerowie zaprzysiężeni tam na wierność marszałkowi Śmigłemu Rydzowi, nie Sikorskiemu. Natomiast zacni i wykształceni oficerowie mieli trudności, skoro tylko pochodzili z formacji legionowych. Inny przyjaciel generała Sikorskiego, mianowicie publicysta Stanisław Stroiński. Zostawszy ministrem informacji i dokumentacji, długo i zręcznie odkształcał lub torpedował politykę Sikorskiego, sterując ku skrajnej prawicy. Zresztą to on wysłał był do generała Andersa swojego syna Andrzeja, ekskorporanta, jako zwiastuna dojrzewającej sanacyjno-prawicowej zmowy, mającej opierać przyszłe rachuby, na wojskowym przewodnictwie Andersa. Tak oto w buzu luku, ucząc się od młodego strońskiego angielskich słówek, general Anders został wtajemniczony w zamiary dalsze i głębsze, powiązane z tajną brytyjską siatką Special Operations Executive. Była to potężna, niby niezależna od rządu Wielkiej Brytanii organizacja, dla sabotażu i wszelkich innych rozrachunków na terenach zajętych przez nieprzyjaciela. Finansowała tę siatkę londyńska finansiera, z którą liczył się i której od dawna służył premier Churchill. Nie muszę dodawać, że Niemcy Niemcami, ale to socjalizm i komunizm stanowił dla Special Operations Executive wroga numer jeden. Następny druh Sikorskiego, profesor Stanisław Kot, świetny znawca kultury polskiej, miał na to wciąż jedną odpowiedź. Myliłem się, oszukał mnie Anders. Tak zresztą zeznał później przed sądem w Londynie. Innym towarzyszem Sikorskiego w polskich robotach niepodległościowych podczas I wojny światowej był profesor dr. generał Marian Kukiel, w Londynie mianowany ministrem obrony narodowej. Postać szczególna. Na języki brana przez oficerstwo, ale ciesząca się pewnym autorytetem u miłośników historii, szczególnie napoleońskiej i głównie w Krakowie. Wplątany w sprawy bieżące i realne, badacz archiwów, po profesorsku uparty, od dawna cierpiący na kompleks niższości wobec męskiej i władczej postawy najpierw generała Sikorskiego – a później kogoś przez samego Kukiela w chwili szczerości uznanego za sprawcę tragedii gibraltarskiej, wydał nareszcie Marian Kukiel swoją osikorskim książkę. Byłem ciekaw tej pracy, która wyszła w Londynie w chwili oddawania siły zlego do druku, z kilku względów. Po pierwsze, wiadomo, Książka Kukiela Osikorskim musi być książką historyka, przyjaciela i bliskiego na emigracji Współtowarzysza. Po drugie, to już wynika z moich obserwacji bezpośrednich, minister Kukiel ulegał świadomie zniekształceniu faktów, niemal płaczliwie tłumacząc się później, że sądził, że tak będzie lepiej. Po trzecie, o czym również mogę świadczyć Czlek to lawirujący, unikał jasnych sytuacji i wkładania palców pomiędzy drzwi. Autorytet swój podtrzymywał pisemnie, po krakowsku świeczkę palił od dwóch końców. Piłsudski, tak bezwzględny wobec przeciwników, przezwał go lekceważąco kukielinką. Jakaż więc będzie ta jego książka? Ano co było do przewidzenia jest oparta na bogatej dokumentacji a jednocześnie przypominająca i to w sposób natrętny lakierowany oleodruk gdzieś pomiędzy wierszami lakoniczna albo w podtekście ukryta bolesna prawda o tym czy innym ale na ogół prawie wszyscy polscy aktorzy emigracyjnego dramatu pozbawieni zostali przez kukiela swoich cech głównych promieniejąc zamiast tego serdecznością i przyjaźnią dla generała Sikorskiego, czasem tylko spierając się z nim, przy czym tylko dla dobra ojczyzny. Jak różnie owo dobro ojczyzny pojmowano, z książki nie widać. Natomiast wielkim mistrzem okazał się Marian Kukiel w świadomym pomijaniu wielu znanych mu faktów, jak między innymi Wczesna zapowiedź generała Andersa w marcu 1942 roku, że wkrótce wyprowadzi resztę swojego wojska z terenu działań wojennych. Książka Kukiela nic nie mówi o tym, co generał historyk sam zdziałał, co miał według intencji i rozkazu Sikorskiego wykonać w Londynie. Otóż Stajni oficerskiej nie oczyścił. Zdrowe i zacne wojsko pozostawił swojemu własnemu losowi w uzależnieniu od konspirujących przelożonych i spisków. Dla świętej zgody kumał się z intrygą, a na różne wyskoki i nadużycia dobrotliwie patrzył przez palce. Nie wierzył w nic, co było mu niewygodne. Zresztą nie posiadał nawet kartoteki, jakimi też ludźmi dysponuje. Nie rozumiał ani sytuacji ogólnej, ani własnej roli. Natomiast chciwie zbierał i tworzył dokumenty dla siebie na przyszłość. Na przyszłość, a zatem na dziś. Profesor Marian Kukiel Zaczyna to i owo rozumieć z tego, w co uwiklany był jako generał i minister. Ale wciąż ubolewając nad twardą mową Rosjan wobec przedajnej perfidii kapitalizmu zachodniego, obnaża gry Idena i Churchilla w sprawach polskiej i francuskiej, a także ujawnia apetyty Roosevelta na opanowanie Europy w charakterze jej policjanta. Jednakże sklonność do lawiranstwa pozostała wyraźnie, choćby w podtrzymywaniu mitu o wspólnych Churchill'a i Sikorskiego planach uderzenia z południa w podbrzusze Europy dla ocalenia jej przed komunizmem. Owszem, były to rachuby brytyjskie, ale zabrakło na to sił. Za się generał Sikorski, Dwukrotnie, na przełomie lat 1941 42 i w czerwcu roku 1943, nie porzucając idei federacyjnej państw mniejszych, a prawie już całkiem zawiedziony na solidności Anglosasów, szedł w kierunku uzgodnień ze Związkiem Radzieckim, zresztą zawsze konsekwentny w swoich poglądach przedwojennych. Właśnie do tego nie chcieli dopuścić zainteresowani. Mimo wszystko widzę postęp w stosunku do tego, co generał Kukiel wypisywał dawniej. Nareszcie, zgodnie z prawdą, pisze o istnieniu polskich zamachowców, którzy mieli Sikorskiego zgladzić. Potwierdza też ważny fakt, że wyprowadzenie wojsk polskich ze Związku Radzieckiego zostało postanowione wcześniej, w roku 1942, przez Churchilla, kiedy już tylko chodziło o znalezienie takiego Polaka, który z odpowiednią inicjatywą wystąpi. Po czym, dodam od siebie, pozostanie jeden tylko kłopot. Co z samym Sikorskim? Na cuchnące sprawy nie pomoże żaden święty Benedykt. I oto Marian Kukiel, zawsze pełen dla Sikorskiego admiracji, nagle zatrzymuje się w swojej opowieści. Staje w miejscu szczególnie interesującym, mianowicie w Gibraltarze. Taktownie i taktycznie, prawda? Jak zawsze, jak w całej książce, oszczędza sobie wyznań i ocen, z których mogłyby wyniknąć kłopoty. Oszczędza też siebie samego, bo przecież po tragedii przyjaciela i szefa nie zażądał ani dokładnego śledztwa, ani jakichś wyników, natomiast ograniczył się do przekazywania według kompetencji różnych w tej sprawie pism. Po uważnym przeczytaniu ciekawej nie tylko historycznie, ale i psychologicznie książki Mariana Kukiela, nie widzę powodu, aby cokolwiek zmienić w tej mojej pracy, łącznie z jej tytułem.